Ale wiesz co, wtedy chyba jeszcze nie było wyników tych badań, a, więc ale... bo to jakaś świeża informacja jest chyba, jeszcze. Inna. Oni chyba zrobili te badania tylko dlatego, że Alebrowar zrobił u siebie i yy, żeby po prostu móc ich przebić yy, coraz. raz. A zba, że jestem ciekawy, ile ma zawiercie bursztynowe. Pewnie nikt nie mierzyła. pamiętam, że było bardzo chmielone. Ciężko mi powiedzieć naprawdę, ale myślę, że to z 50 było. W sumie kojarzysz smak Pilznera Urquell. On ma tak. 39-41, coś pomiędzy tym. Także no 40 to nie jest wcale aż tak dużo. Tak, ale fajna rzecz, przy zawierciu bursztynowym, e, nawet blogerów piwnych, e, spora część e, stwierdziła, że jest zbyt gorzkie. I bodajże że tylko na blogu Kopyra i tam jeszcze jednym innym. E, ta goryczka się autorowi naprawdę podobała. No i miało do zwolenników i przeciwników. Ja akurat należałem do zwolenników, ale chmielu tam naprawdę było bardzo dużo. To no to, to fakt, to, że... że do zawiercia nikt nie pożałował. E, tylko, że w zawierciu to było trochę inaczej, bo ta goryczka była taka bardziej brutalna, mniej aromatyczna niż ten chmiel w e, właśnie tych amerykańskich chwilach. No ona była taka mocno piołnowa. Tak, taka praktycznie... Ludzi, ludziom się kojarzyło z żółcią, co niektórych. Wiesz co, M mi w smaku akurat bardzo odpowiadało, ale w zapachu tam był taki charakterystyczny aromat, coś, e nie wiem czy z dzieciństwa może kojarzysz, jak pachnie wybowić, taki jeszcze zanim się go rozpuścił ja w wodzie. Samadzie, ja, to, ja to piwo piłem ostatni raz chyba ponad rok temu, więc w zapachu nie pamiętam, pamiętam tylko smak, ale skupmy się.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 takie czarne, grube, takie małe oczka i większe w bardzo takiej gęstej kremowej pianie, fajnie. No, no to to co się... coś wygląda jakby na jakąś białą masę wysypać ziarnka maku No trochę, Tak jak się ogląda zdjęcia z fermentującego piwa i unoszących się na powierzchni drożdży, to trochę to już przypomina. No też mi się tak wydaje. Tak. Fajnie na szkle się osadza, jest taka gęsta no, piana, ideal. Aromat? O, sporo go jest. U mnie, jeszcze, u mnie chyba piana szczelnie filtruje. Nie, u mnie czuć przede Czuję. wszystkim chmiele takie bardzo intensywne. Cytrus trochę jakby taki żywiczny, sosnowy. No, według mnie żywiczny jest całkiem, całkiem mocno obecny ten aromat. No i sporo alkoholu też czuć.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 barach z dużą ilością nalewaków. Próbowałem właśnie czeskich e, India Peileli i niektóre z nich e, właśnie z taką mocną dawką chmielu miały bardzo charakterystyczny rodzaj posmaku, który właśnie wyczułem w Rolling i wyczułem też w Imperium.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 Czuć troszeczkę, ale tak naprawdę delikatnie takie przypalenie dużo mniej niż w ataku chmielu. Atak tak mielu był podobnego koloru, a nie wiem, czy ciemnie, ciemnie, ciemniejszy nawet od Imperium. Był ciemniejszy, był ciemniejszy na od pewno, Imperium, na pewno. a jednocześnie e, miał mniej ekstraktu, więc to świadczy o tym, że miał tych palonych słodów więcej. Ym, nie pamiętam, czy tam były akurat palone słody, ale. Nie wiem. Karmel, tam był jakiś karmelowy ja mam Ja ataku starą jeszcze z pierwszej warki na półce, więc mogę porównać skład. No to, to poczekam chwilkę. Mamy. Mm, słody mm, jest. W obu jest pale ale oczywiście. I jest też w obu Karapils, ale. A to są akurat jasne. Wszystko inne, wszystko inne właśnie się różni, bo.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 I, e, droże I są użyte. I amarillo nie ma przede wszystkim. Amarillo, tak. I, użyte, I nie ma nie ma w ataku chmielu mhm. Ale są fermentowane tymi całymi drożdżami. Tak. To prawda. Dobrze. Także już mamy rozłożone na części, jeżeli chodzi o skład, smaku. Pozostaje długa goryczka w gardle, ja ostatni łyk wziąłem jakieś dwie minuty temu. Są odfermentowany mniej więcej tak samo, to jest różnica powiedzmy paru, mungkin, może 2%. No, myślę, że to tutaj znaczenia za bardzo nie tak, ma. Tak, więc tylko jak tylko, tylko mi się wydawało, było jakoś, nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że Imperium ma tego alkoholu ponad 8%. Nie ma, 7,8 No właśnie, co? tak teraz dopiero się zorientowałem Nie, nie jest jakoś specjalnie dużo, portery o niższym ekstrakcie są mocniej odfermentowane są więc, więc tutaj jest całkiem fajnie to, że, e, Przy imperium jest informacja o chmieleniu na zimno który nie ma przy ataku, więc nie był chmielony taką metodą? No, podejrzewam, że był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 Od 20 zł tej A powiem ci, że nie. Zaraz tylko znajdę e, odpowiedni post na blogu The Beer Wall gdzie, gdzie, gdzie były porównywane jest... hardcore IPA, trash chyba, blond i punk iPad. Chyba Madre ma chyba robi zakup Krakowskiej Marii, która z tego co słyszałem jest najtańszym sklepem z zagranicznymi piwami, takimi. Tak, tak, dokładnie Krakowska Maria i Hardcore był po 11,50 a Punk, IPA i Blond, e, Trash Blond, Trash i Blond były od 6 do 8 zł. No to, kosztowały. to dla mnie jest w ogóle niepojęte. Jak ja, ja, żeby dostać piwa z Brudoga, to raz mi się udało i to było w Pradze i płaciłem za, nie, za je wszystkie po 100 koron. Czyli mniej więcej trzy dyszki? W sumie to 100 koron to, jest, to było 18 zł wtedy. Aha, no. To chyba dalej wychodzi trochę poni, poniżej 20. No moje imperium powiedzmy wypiłem połowę. No to ja już... Ciepłe się zrobiło. Też się... Chyba, już, chyba już powoli się przyzwyczaiłem do tej goryczy i tak mocno jej nie odczuwam. Ale, ale mimo wszystko piwo jest świetne i smakuje równie dobrze jak na początku.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 No, u mnie jest obrączka na dole, i od... ale powiedzmy mm, to jest, mm, moje piwo, bo ja mam taki, mm, taki kielich, który się mocno rozszerza. O, jest, najszerszy, jest najszerszy mniej więcej w tym momencie, w którym zostało mi piwo, a mam go już mm, nie za wiele, ponad 100 ml. Mm